Słowo Boże z pierwszej księgi Kronik 29 rozdziału. Pierwsza księga Kronik 29 rozdział. Następnie rzekł Dawid, król, do całego zgromadzenia: Salomon mój syn, jedyny, którego wybrał Bóg, jest jeszcze młody i niedoświadczony. Dzieło zaś jest duże, gdyż nie dla człowieka jest dom ten przeznaczony, ale dla Pana Boga. Według wszelkich moich możliwości przygotowałem dla świątyni Boga mojego złoto na to, co ma być ze złota, srebro na to, co ze srebra, spiż na to, co ze szpiżu, żelazo na to, co z żelaza, drzewo na to, co z drzewa, kamienie karnoleowe do oprawy i na zaprawę murarską i do mozaiki i wszelkiego rodzaju drogie kamienie i marmur w obfitości. Ponadto, ponieważ upodobanie mam w domu Boga Mojego, oddaję na rzecz świątyni Boga Mojego to złoto i srebro, które jest moją osobistą własnością. Oprócz tego wszystko, co przygotowałem dla przybytku świętego, mianowicie 3000 talentów złota, złota z ofiru, 7000 talentów srebra. Szczególnie oczyszczonego, aby wyłożyć nim ściany głoży, aby złote było, co ma być złote, srebrne, co ma być srebrne, to wszystko, co ręcznie wyrabiają mistrze. A kto gotów jest dzisiaj okazać, przepraszam, a kto gotów dzisiaj okazać szczodrą dłoń dla Pana i złożyli ochotnie swój dar książęta rodów i książęta plemion izraelskich? i dowódcy nad tysiącami, i setnicy, i zarządcy mienia królewskiego. Złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów złota, dziesięć tysięcy złotych darejków, dziesięć tysięcy talentów srebra, 18 tysięcy talentów spiżu, 100 tysięcy talentów żelaza. A kto miał kamienie drogie, składał je w skarbcu świątyni Pana do rąk, Jehiela Gerszonity, a lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, wielce się radował. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki.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 jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz w serce i masz upodobanie w prawości, To też szczerym sercem Złożyłem w darze wszystko to, teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże, ojców naszych, Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Synowi Mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. Potem rzekł Dawid do całego zgromadzenia, błogosławcie Pana, Boga Waszego. I błogosławiło całe zgromadzenie Pana, Boga ich ojców i pochylili się. I oddali pokłon Panu i królowi. I złożyli Panu ofiary krwawe. Na zajutrz zaś złożyli Panu na ofiary całopalne tysiąc cielców, tysiąc baranów i tysiąc jagniąt wraz z ich ofiarami z płynu, wraz z mnóstwem ofiar krwawych z całego Izraela. Jedli też i pili przed Panem w tym dniu w wielce radosnym nastroju po czym po raz drugi obwołali Salomona, syna Dawida, królem i namaścili go dla Pana na księcia, sadoka zaś na kapłana. Potem zasiadł Salomon na tronie Pana jako król zamiast Dawida swego ojca i dobrze mu się powodziło, cały Izrael zaś był mu posłuszny. Wszyscy też książęta i rycerstwo, jak również wszyscy synowie króla Dawida poddali się Salomonowi jako królowi. Pan zaś nader wywyższył Salomona w oczach całego Izraela i obdarzył go dostojeństwem władzy i królewskiej takim, jakiego nie miał przed nim żaden król izraelski. Dawid, syn Isajego, panował nad całym Izraelem. Okres jego panowania nad Izraelem wynosił 40 lat. W Hebronie panował 7 lat, w Jeruzalemie zaś 33. I umarł w podeszłym wieku syty życia, bogactwa i chwały. A władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. A dzieje króla Dawida, te poprzednie i późniejsze, były już opisane w dziejach jasnowidza Samuela, w dziejach proroka Natana, w dziejach jasnowidza Gada wraz z całym jego królowaniem, jego potęgą i wydarzeniami, jakie miały miejsce zarówno u niego samego, jak w Izraelu, jak we wszystkich królestwach świata. Przeczytaliśmy fragment historii dziejów Izraela. Ten fragment opisuje nam moment, w którym Dawid właściwie kończy swoje panowanie i przekazuje władzę swojemu synowi Salomonowi w tym fragmencie widzimy może rzuca nam się w oczy to, że ludzie ochotnie składali Bogu ofiary, dary materialne, chodziło o dary obudulec na budowę świątyni. I jeśli chodzi o ten temat składania darów, to nie chciałbym, aby się bra bracia i siostry pomyśleli, bo to często się zdarza, że ten, który przemawia z ambon, zachęca tych, którzy czy skazalnicy, tych, którzy siedzą, aby przynosili i składali pieniądze, dary, ja wiem, że wy akurat jesteście, jeśli chodzi o składanie darów i ofiarność, znani z tego, że to czynicie może w większym stopniu niż wiele innych zborów. I ten fragment nie przeczytałem właśnie dlatego, aby wam was szturknąć, abyście właśnie w tej materii byli bardziej gorliwi. Nie o to chodzi. Chcielibyśmy z tego fragmentu wyciągnąć inne może myśli, które... Po części są na pewno znane, ale które znowu zachęcą nas do tego, aby służyć panu z całym sercem. Tak jak czytaliśmy w wierszu 17, to też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Chodzi nam o wszystko. O wszystko, co możemy panu dać na ziemi. Może krótko powiemy jeszcze tylko to, że Izrael nie miał mieć króla. Izrael nie miał króla. Królem Izraela, ludu Bożego był sam Pan. Ale wiemy, że był taki moment w życiu tego ludu, że on zapragnął mieć króla tak jak inne narody. I to było w pewnym sensie odrzucenie Boga. I to nie była rzecz dobra. Ale zauważmy, że pomimo tego, że człowiek niekiedy wykonuje krok w niewłaściwym kierunku, to Bóg wszystko stara się znowu prostować i tak prowadzi nas w swojej łasce, nieograniczonej łasce, aby znowu wszystko poprowadzić i aby wszystko szło w dobrym kierunku. To nie znaczy, że mamy obojętnie podchodzić do spraw, które powinniśmy traktować poważnie. To znaczy Bóg powinien Zajmować zawsze w naszym życiu pierwsze miejsce. To jest rzecz bardzo istotna. Myślę, że wszyscy to pragnienie w sercu mamy. Kiedy Bóg właśnie pozwolił ludowi izraelskiemu na wybranie króla, to wiemy, że pierwszym tym królem izraelskim był Saul. I to był król, który, którego wybrali sobie ludzie. Właśnie my ludzie często posługujemy się kryteriami ludzkimi myślimy, jesteśmy ludźmi po ludzku i często myśli Boże gdzieś tam uciekają nam, umykają i zaczynamy po swojemu coś czynić, coś działać i to właśnie dochodzi do takiej sytuacji, że wybieramy coś co nie jest zgodne z Bożą wolą, wiemy, że Saul nie był królem, który znalazł upodobanie w oczach Bożych, został Saul odsunięty ale tym, który znalazł łaskę w oczach Bożych był Dawid Dawid był mężem według wyobrażeń bożych. On miał serce dla Pana, jak to później czytamy w całych, całej historii jego panowania. On rządził 40 lat, żebyśmy czytali w Izraelu. I to był ciekawe, że to był człowiek prosty, wybrany z prostego ludu, był pasterzem. Dzisiaj, kiedy ktoś prosty zostaje wyniesiony na wysokie stanowisko, to bardzo często ma z tym wielkie problemy. I taki człowiek często upada i później zaczyna po prostu nie radzić się z tym, co go spotkało. Z władzą, z tym wszystkim, co ma czynić, ponieważ no, niestety nie, nie umie tego unieść. Natomiast widzimy, jeśli Bóg wybrał Dawida, to chociaż on był pasterzem, to jednak ten człowiek Cały czas wspominał sobie to wszystko, co przeżywał kiedyś w swoim życiu i on zauważył od razu, i też dlatego napisał taki piękny psalm, że Pan jest pasterzem moim. Widzimy, że on to pasterstwo, ten zawód wykonał, wykonywał tak, aby później przenieść to na yy, Życie, które Bóg mu przygotował, albo służbę, którą Bóg mu przygotował, on pasu Izraela w sposób Boży, tak jak się do Bogu podobało. I myślę, że to jest pierwsza lekcja, której chcemy się, się nauczyć. Bóg nas stawia w różnych sytuacjach, wykonujemy różne zadania na ziemi, różne zawody. Chcemy w tym właśnie, co czynimy, yy, Chcemy, chciemy to, co czynimy, czynić tak, jak dla Pana. Słowo Boże nas uczy tego. Cokolwiek czynicie z, z duszy czyncie. Tak, jak dla Pana. I jeśli będziemy właśnie wykonywać swoje zadania jako młodzi, bo przede wszystkim myślę, że tutaj widzimy i chcemy spojrzeć na to, że stary Dawid przekazuje coś młodemu Salomonowi. Że stary Dawid coś zaskarbia, aby to dać Salomonowi, młodemu Salomonowi. Jeśli będziemy od młodości uczyć się, na ten wątek też wejdziemy, i będziemy słuchać Słowa Bożego, to wtedy Bóg nam pozwoli, aby to, co czynimy za młodu, wykorzystać później w przyszłości. To jest ciekawe, że Bogu się upodobało właśnie, żeby nie Dawidowi, ale Salomonowi kazać wybudować świątynię. To nie jest tak, że ty albo ty będziesz wykonywać to zadanie, które masz może w sercu. Dawid miał w sercu to, tę myśl budowy świątyni, ale Bóg mu powiedział, nie ty wybudujesz tę świątynię, ale kto inny. Bóg miał swoje powody i swoje myśli ku temu, aby tak właśnie było. I jeżeli ty albo ja mieliśmy, albo mamy pragnienie w sercu, aby uczynić to czy tamto, to chowajmy to w sercu i być może my to wykonamy, ale może się okazać, że my coś przygotujemy dla następcy, który później to zadanie wykona. Bardzo ważną rzecz, na którą chcielibyśmy zwrócić dzisiaj uwagę, to jest to, co czytamy w Księdze, o czym czytamy w Księdze e, przypowieści Salomona. Tam są słowa, które powinny e, szczególnie nam e, i wam, nam rodzicom, a może też i dziadkom dzisiaj, e, którzy mają wnuki koło siebie, zwrócić uwagę na ten ważny aspekt e, prowadzenia naszych dzieci do Pana. Kiedy czytamy przypowieści Salomona, czwarty rozdział, to tam czytamy, e, wspomnienia e, Salomona, który mówi o tym, co on przeżywał w swojej młodości, jako dziecko. Zauważcie, że on to wszystko pamięta. Pamiętam swojego ojca, który jeszcze nie znał Słowa Bożego, ale dokładnie pamiętam na mądre zasady które on mi przekazywał on często mówił nam dzieciom o tym, że mamy się uczyć ustąpić drugiemu człowiekowi że mamy raczej uczyć, uczył nas pokory nie uczył nas buty Starał się bez, wpajać nam zasady, które rzeczywiście mają oparcie w Słowie Bożym on nie czytał przypowieści Salomona ale jego ojciec jemu przekazał coś, mądre, ludzkie zasady. Oczywiście te zasady mądre, ludzkie są koniec końcem oparte na Słowie Bożym. Ale on nam coś przekazywał. Ja to dzisiaj dokładnie pamiętam. Pamiętam też opinie moich córek, które kiedyś też i o mnie się wypowiedziały odnośnie pewnych epizodów z życia, pewnych zachowań, pewnych wskazówek. I byłem... Bardzo radosny, że z tego, co usłyszałem. A Salomon, zauważcie, co on pisze. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką matki mojej. Powiedz, że to jest. Przy, przy, przy, przy, przy, przy, przy powieści Salomona, czwarty rozdział od trzeciego wiersza. Zauważcie, on mówi. Wtedy, kiedy byłem synem, kiedy byłem młody, kiedy byłem mały, to wtedy on mnie pouczał i mówił do mnie. Niech się Twoje serce mocno trzyma moich słów. Przestrzega moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu. Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich. Zauważcie, że Dawid mówił do Salomona o Bożych rzeczach, o Bożym Słowie. I Słowo Boże zamieszkało w tym mężu, w tym chłopcu. I on to pamięta, on to teraz pisze, gdy jeszcze byłem mały. Kochani, czy my, czy nasze dzieci będą nam e, e, przypominać o tym, co słyszały w swojej młodości jako dzieci? To jest jedna strona. Aby dzieci zachowajcie sobie w sercu to, co wam rodzice mówią. Najlepiej zachować to w sercu i wykorzystać w życiu, niż popełnić błąd i dopiero potem sobie to przypomnieć. Zachowywać, tak jak Maria, zachowywała słowa w sercu swoim. Jeszcze jedną, na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, my rodzice niekiedy uczymy dzieci swoje Słowa Bożego, ale popełniamy też ich wielkie błędy na tym polu pewien brat, który jest u Pana mówił mi kiedyś, opowiadał mi historię o rówieśniku swoim który również miał synów i on oczywiście, te dzieci były w zgromadzeniu jako dzieci z rodzicami i on ich uczył, różnych rzeczy ze Słowa Bożego. I kiedy on ze swoimi dziećmi znalazł, znalazł, był w gronie wierzących, to bardzo często popisywał się tymi dziećmi. Zadawał im pytania, wszyscy musieli słuchać, a te dzieci odpowiadały. Na jedno pytanie, na drugie, na trzecie. To nie jest mądre, kiedy my, nasze dzieci w ten sposób, jakiś, w ten sposób chcemy podnieść przed innymi może dziećmi albo pokazać, jak, jacy my to mądrzy jesteśmy jak my to mądrze wychowujemy w atmosferze Słowa Bożego naszych dzieci. Ci chłopcy dorośli i poszli do świata. Ja nie mówię, że to był główny powód, ale to mi utkwiło w pamięci. Możecie sobie wyobrazić, że to mnie bardzo wtedy yy, yy, legło w sercu. To słyszałem przed może 35 laty. Kiedy ten brat mi to opowiadał. I ci chłopcy wzięli sobie żony ze świata i poszli do świata. kiedy my jako rodzice wierzący, chociaż znamy Słowo Boże, popełniamy też tego rodzaju błędy. Ale teraz widzimy Dawida, który miał to pragnienie zgromadzić materiał na budowę świątyni. I on teraz w ostatnim okresie, albo może dniach z tego życia przekazuje to wszystko Salomonowi. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na te myśli, na kilka ważnych spraw. Zauważmy, że tutaj Salomon był synem Dawida i jego wybrał Bóg. Jest jeszcze młody i niedoświadczony, mówi Dawid do zgromadzenia. Dzieło zaś jest duże, bo nie dla człowieka jest ten dom przeznaczony, ale dla Pana. Kiedy żyjemy w pośród ludu Bożego, to pośród tego ludu są dzieci, niemowlęta może zacznijmy, są dzieci, młodzieńcy, są ojcowie. I tak to funkcjonuje i zawsze idzie od momentu, od dnia zielonych świąt, mhm. aż do zabrania kościoła. Zawsze będą niemowlęta, dzieci, młodzieńcy, ojcowie. I zawsze jest też tak, że ci te dzieci, to są dzieci, które po prostu muszą jeść i pokarm, żeby wzrastać. Są młodzieńcy, którzy dorastają, zaczynają być gorliwi, chcą pracować dla Pana, chcą być użyteczni, ale oni są właśnie młodzi i niedoświadczeni. Są potem dorośli, czyli ojcowie we wierze, którzy coś przekazują. Chcemy na to zawsze zwrócić uwagę. Nie przeskakujmy z okresu młodzieńczego do okresu ojców, albo jako ojcowie nie róbmy się dziećmi, żeby po prostu zostawić wszystko dzieciom i wypychać je do przodu, albo młodzieńców, bo teraz nam się już nie chce, a one mają wszystko, oni mają wszystko uczynić. Tu ma wszystko swój porządek. Zauważmy, że jest to bardzo istotne też, że Salomon, którego wybrał Bóg, to służby zawsze wybiera Bóg. Bóg uczynił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami i tak dalej. Dary daje Bóg. Pan Jezus wstąpił na wysokość, czy tam w liście do Efezan, i ludźmi darami obdarzył. Ludzi darami obdarzył. To Bóg uczynił, nie my. To nie my mianujemy kogoś. To nie my udzielamy darów, tylko Bóg. To jest suwerenna decyzja Boża. Ale Dawid to widzi. Po pierwsze widzi, że wybrał Bóg Salomona. Ale widzi też jego umności. Młody i niedoświadczony. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali jako starsi bracia, że ci młodzi są niedoświadczeni i trzeba im pomagać. A młodzi powinni też to wziąć tutaj do serca aby dać się prowadzić w jakimś sensie przez starszych. Przede wszystkim my mamy nad sobą Pan. To jest pierwsza rzecz ważna i tego nie możemy nigdy przeskoczyć. Nie możemy nigdy kogoś zmuszać do tego, żeby czynił moją wolę, jeśli rzeczywiście temu komuś Pan kładzie coś na serce. To jest jedna bardzo ważna rzecz. Ale zauważmy jeszcze to dzieło. To dzieło jest Pańskie. To nie jest moje dzieło, ani Twoje. To dzieło jest Boże. My czytamy, paść to, te słowa też bardzo są istotne i chcielibyśmy przeczytać to z dzieł apostolskich. To znamy wszyscy ten wiersz, ale przeczytajmy sobie go, żeby. To jest. 20. Rozdział Dzieł Apostolskich. 28 wiersz, niecie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański. To jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że ten zbór zawsze będzie zbór pański. To nie jest mój zbór, w którym ja będę robił porządek. To nie jest zbór trzech braci, w którym trzech braci będzie robić porządek. To jest zbór pański, w którym powinna się wykonywać wola Pana. I zauważmy, że ten dom jest przeznaczony dla Pana. Dla Pana, Boga, który jest ponad wszystkim. Zauważmy teraz, Dawid mówi, według wszelkich moich możliwości. Bóg nam daje różne możliwości. Czy wykorzystujemy te możliwości? Na pewno inaczej wykorzystujemy je, kiedy jesteśmy młodsi w sile wieku. Inaczej, kiedy już jesteśmy starsi. Ale Bóg daje nam możliwości i chcemy te możliwości wykorzystywać. Teraz czytamy tutaj o tych materiałach, które były e, zużyte, miały być zużyte na budowę świątyni. To było złoto, srebro, żelazo, inne kamienie drogocenne. To wszystko e, miało być dane, przyniesione na budowę świątyni. E, Dawid wiedział dobrze, że musi zgromadzić ten materiał i on go gromadził. Ale Bóg też jemu coś dał osobiście. E, chce, chcemy też to rozumieć że Bóg daje jednemu bratu to, a drugiemu tamto. Wielu z nas pobudowało sobie domy. To są nasze domy. Bóg nam je dał. Dawid mówi. Ponad, Mówi trzeci wiersz pod koniec. Które jest moją osobistą własnością. My oczywiście jesteśmy świadomi i też te, znaleźliśmy ten, ten tekst tutaj w tych wierszach, że wszystko żeśmy od Boga otrzymali. Oczywiście. Ale Bóg dał mi na przykład dom i ten dom jest moją własnością ale ja ten dom mogę oddać Panu do dyspozycji, na przykład przyjmując gości albo w końcu kiedyś może ktoś mówi ja sprzedam ten dom i oddaję ten do, pieniądze na cele pańskie takie przypadki też są a więc żyjemy na ziemi w świadomości że wszystko żeśmy otrzymali od Boga i też z tego co Bóg nam dał chcemy Jemu przynosić ale też to, co jest naszą osobistą własnością, możemy Bogu oddać. Ale Bóg nam to dał. nie dał to, Tobie dał tamto. Kiedy czytamy też o budowaniu z tych różnych materiałów, to myślę, że myśli nasze kierowane są też na to, co czytamy w liście do Koryntian. W pierwszym liście do Koryntian w trzecim rozdziale, w rozdziale bo my jako wierzący Nowego Testamentu już nie budujemy Świątyń ze złota i srebra Bóg nie każe nam zgromadzić drogich kamieni i tak dalej, aby coś wybudować ale Bogu przede wszystkim chodzi o budowlę duchową wszyscy rozumiemy dobrze, że podłożem skałą tej budowli jest Pan Jezus na tym podłożu na tym fundamencie, na tej skalę najlepiej to tak powiedzieć jest założony fundament tym fundamentem czytamy też w innym miejscu właśnie są apostołowie, prorocy a potem dalej ta budowla rośnie z żywych kamieni, tymi kamieniami jesteśmy my i kiedy ta budowla rośnie urośnie i zostanie zakończona to Pan Jezus tą budowlę weźmie do siebie do nieba, to jest pewien obraz zgromadzenia ale również Słowo Boże nas uczy pewnej odpowiedzialności, bo my jako wierzący na ziemi jesteśmy pouczani, aby to, co czynimy, to budowanie, które my budujemy, było wykonywane z dobrych kamieni. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, trzecim rozdziale. Dwunasty wiersz, może w skrócie. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy? to wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawił. A jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeżeli my coś w życiu czynimy, to możemy coś czynić według myśli Bożych. I to są rzeczy, że złota, albo srebra, albo drugich kamieni, albo materiału, którego ogień nie spali. To są rzeczy, które mają upodobanie w oczach Bożych. Ale mogą to też być nasze własne myśli, które jako wierzący, które będąc wierzącymi, uczyniliśmy nie według myśli Bożych. I to jest siano słoma, która kiedyś zostanie wypróbowana i się spali. To znaczy, nie, że wierzący pójdzie na potępienie, ale to wszystko, co jakby przyniesiemy przed oblicze Pana Jezusa, nie będzie miało żadnej wartości. To się spali. Tak to wygląda dzisiaj. Dlatego pamiętajmy o tym, aby w naszym życiu pytać się ciągle na nowo Pana Jezusa, czy to, co czynię, jest, myśla... jest zgodne z Jego myślami. Czytamy w wiersza 6 o darach, które przynieśli dostojnicy. Złożyli ochotnie swój dar książęta rodów, Książęta plemion izraelskich, dowódcy nad tysiącami setnicy i zarządcy mienia królewskiego złożyli na potrzeby świątyni Bożej pięć tysięcy talentów, złota i tak dalej. Dziewiąty wiersz. A lud radował się z tego, że tak ochotnie składali oni swe dary, gdyż z całego serca składali te dary Panu. Również i Dawid, król, więcej się radował. Pośród Ludu Bożego są e, różni ludzie. E, nie chciałbym być źle zrozumiany, ale nie wszyscy stają na przykład za kazalnicą. E, nie wszyscy są ewangelistami, którzy jeżdżą i głoszą na stadionach e, Ewangelię. Nie wszyscy są pasterzami, którzy odwiedzają wierzących po domach i służba ich jest więcej błogosławiona ale możemy tak to założyć że te służby są w jakimś sensie widziane bardziej widziane i tych ludzi właściwie postrzegamy wszyscy widzimy, że ten jest ewangelistą, ten jest pasterzem i tak dalej i teraz w miejscowym zborze też jest podobnie nie tylko w, w, w, w Kościele, na całym świecie są tacy ludzie, ale w każdym zborze. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli ci właśnie ekspo, ludzie, którzy są jakby na czele zboru, też to na czele chciałbym w, w cudzysłowie e, powiedzieć, dają przykład, czyli składają te dary Panu, to też wszyscy inni wierzący w danym zborze się cieszą z tego i idą za nimi. I oni czynią to samo. Oni chcą mi naśladować. To jest bardzo ważna rzecz, aby bracia w miejscowym zborze dawali też przykład w tym dziele pańskim, aby byli gorliwi, aby byli, yy, mieli chęć i pragnienie do służenia Panu i do oddawania tego, co jest najlepsze. Jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę, że nie chodzi tutaj o sprawy materialne. Chodzi o każdą rzecz o poświęcenie, o oddanie, o czas. Wszystko, co mamy, możemy oddać do dyspozycji Pana. Nawet to, co jest naszą osobistą własnością. Może ktoś jedzie na urlop, czyli właściwie można powiedzieć osobisty swój urlop, a w czasie tego urlopu Panu jeszcze coś daje z tego czasu, który mógłby poświęcać, poświęcić w całości na urlop i na przykład rozkłada stół z książkami i rozdaje traktaty, czy chodzi i głosi ludziom Ewangelię. W ten sposób Chcieliśmy rozumieć i postrzegać pracę dla Pana dzisiaj. Może jeszcze ktoś ma inne myśli na ten temat. Potem od 10 wiersza czytamy, że cały Izrael, Dawid przed zgromadzeniem wysławia Pana. Tutaj czytamy słowo błogosławionych albo wysławiony. I tutaj widzimy Dawida, który będąc już starym, cały czas widzi Pana jako tego, od którego jest zależny. Przypomnijmy sobie, kiedy Dawid chciał walczyć z Goliatem. Co on powiedział do Saula? Kiedy Saul go pytał, czy ty wiesz, na co się porywasz? A on mówi, kiedy ja pasłem jako pasterz yy, owce, to przylatywał niedźwiedź, przylatywał lew, a ja go łapałem za grzywę i targałem i, i to Pan wyrywał właśnie te owce z ręki lwa i z ręki tego drapieżnika, który atakował te owce. Widzimy, że Dawid od wczesnej młodości uczył się tej zależności od Pana i on sławił, można powiedzieć sławił wtedy Boga on wtedy nie miał sobie sławy dla siebie on już wtedy mówił to Pan wyrywał te owce z ręki tego drapieżnika a teraz mówi dokładnie to samo Pan, Ty Panie, Ty jesteś od wieków aż na wieki. Twoją Panie jest wielkość, moc, majestat, sława, chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, to Ciebie należy. Twoim Panie jest Królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Dzisiaj na ziemi mamy władzę w wiosce, w miastach, w państwach możemy powiedzieć, że są przywódcy na świecie, którzy dominują, można powiedzieć, jakiś większy wpływ mają na co to, co się dzieje na świecie, choćby prezydent Stanów Zjednoczonych czy Rosji. Tych zawsze to się wszyscy bali i boją. Może do dzisiaj. Ale my, wierzący ludzie, wiemy, że nad tym wszystkim jest Pan. On jest wyniesiony jako głowa nad wszystko. Przypomnijmy sobie też historię Nabuchodonozora, który się wyniósł, który miał potężne królestwo, ale wyniósł się i kto go upokorzył? Pan. Musiał przebywać ze zwierzętami i jeść trawę. I kiedy zorientował się, co narobił, kiedy zorientował się, że to wszystko pochodzi od Boga dopiero wtedy Bóg przywrócił mu na nowo Jego Królestwo i wtedy Boga uwielbił powiedział Boże do Ciebie to wszystko należy i tak samo mówi Dawid Twoja jest chwała, Twoja jest moc Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko ten obraz głowy jest też bardzo piękny myślę bo głowa nasza głowa mojego ciała rządzi wszystkim jeśli ja podnoszę rękę teraz to to jest Coś, co najpierw zrodziło się w głowie, mojej, Jeśli kiwam palcem to samo, myśli pojawiają się w głowie i tak dalej. Człowiek rozumie, że głowa musi rządzić. i Bóg jest jako głowa wyniesiony nad wszystko, nad całym stworzeniem. Ludzie nawet nie znają sobie sprawy, że wszystko, co czynią, nie czynią bez woli Bożej. Ale Bóg kiedyś jawnie, chociaż dzisiaj wiemy dobrze, że człowiek odrzucił Boga i odrzucił przede wszystkim Boga Panu Jezusie, to kiedyś Je przed Panem Jezusem ugnie się każdy człowiek. Jeśli Dawid zauważył, że Bóg włada nad wszystkim, że On jest ponad wszystkimi, jeszcze tę myśl podkreślmy z wiersza 12, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym, już nie tylko na ziemi, ale również pośród ludu Bożego. To Bóg czyni i wybiera kogoś i stawia na jakimś stanowisku, może tak to powiedzmy. Więc teraz Boże, składamy nasz Boże, nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Wiersz czternasty. Nie wiem, czy zwróciliśmy na to uwagę, lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary. Możemy powiedzieć tak. Bóg jest taki łaskawy, że przyjmuje nasze dary. Bóg jest taki łaskawy, że pozwala nam przynieść sobie dary. Możemy sobie to wyobrazić? Gdybyśmy poszli do Warszawy i chcieli zanieść prezydentowi Polski jakiś dar, to myślicie, że on by nas przyjął? Bo powiedział, <śmiech> co ty tu robisz? Ja będę od ciebie daru jakiegoś przynosił. Może w jakichś ekstremalnych przypadkach byłoby to możliwe, ale normalnie to nie, to nie można sobie tak przyjść do prezydenta i coś mu tam przynieść to trzeba wszystko wcześniej przygotować i tak dalej i to tylko ludzie może znamienici czy, czy, czy ważni w państwie przynoszą takiemu prezydentowi dary, Bóg przy, od nas przynosi dar, przyjmuje dary, możemy sobie wyobrazić że Bóg w ogóle od nas chce coś wziąć, to jest Jego łaska On nam to umożliwia że możemy mu coś przynieść i tutaj, żeśmy czytali o sercu, o serca, że możemy z serca przynieść Bogu uwielbienie. Przede wszystkim my, jako własność Boża przynosimy Bogu uwielbienie za Pana Jezusa, za dar Syna, który jest ponad wszystkim, który został uczyniony, który został wyniesiony ponad wszystko. Ale zauważmy jeszcze raz, ta myśl się powtarza w wierszu 14, wszak od Ciebie wszystko pochodzi i to wszystko. Daliśmy, daliśmy to wszystko, co od Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami. Jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze. Słowo Boże w tym miejscu kieruje nasze myśli na przemijanie. Dawid już był właśnie starszym. I on wtedy Myślę, rozumiał dokładnie Co to znaczy młody Młodzi ludzie, wy młodzieńcy Nie bardzo potraficie sobie wyobrazić Co to znaczy słowo Jak cień są dni nasze na ziemi Jeszcze jesteście w sile wieku Jesteście mocni I Chcecie dużo na ziemi jeszcze Zdziałać i Bóg wam tego nie zabiera Jako ludzie musimy na ziemi pracować I tworzyć Że tak to powiem Człowiek jako jedyna istota potrafi tworzyć na ziemi Bóg dał nam ziemię Abyśmy czynili ją sobie poddaną I tworzymy coś I to nadaje też Przysparza wiele radości Ale jedna rzecz Powinna nam towarzyszyć, że jesteśmy przechodniami Nigdy nie lubiłem pogrzebów już kiedyś może wyraziłem taką myśl, że kiedyś to pogrzeby, jak odbywały się, to tego zmarłego trzymano w domach zawsze. Dzisiaj wywozi się umarłych do kaplic, najlepiej cmentarnych, żeby ludzie w ogóle nie widzieli konduktów pogrzebowych. A kiedyś kondukty pogrzebowe szły od domu przez całe wioski czy miasta do kościoła, a z kościoła dopiero na cmentarz. Wszyscy ludzie mogli widzieć, że ktoś umarł. I to było dobre. Bo ludzie pamiętali o tym, że jest śmierć. Ludzie zastanawiali się nad przemijaniem, nad, ty, nad tym, że też musi kiedyś nastać taki moment, że odejdą. Ja się zawsze bałem. Myślałem o tym właśnie, że będę musiał kiedyś umrzeć. Nawet byłem, jak wiecie, chyba w kościele służyłem u księdza, administranta. I musiałem niekiedy przyjść do, do domu tego i widziałem tego trupa, który leżał Zmarłego, przepraszam, który leżał w trumnie. I bałem się. Myślałem o sobie wtedy. Ale widzimy, że Dawid to nosił w sercu i wiedział, że on jest przechodniem. I nasze dni są jak cień. Wy macie ile lat? 19, ale mi mówił, ty. 15. Długo to trwało, ty, zanim te 15 lat przeszło? Szybko, szybko. nie? Szybko, nie? Moment. Tak właśnie wygląda nasze życie. To jest moment, to jest cień, to jest, to jest, to jest tchnienie. I to powinniśmy cały czas znosić w sercu, że nasze dni są jak cienie, jesteśmy przychodniami. Ale Dawid się cieszył. Panie Boże nasz, to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego z Twojej ręki pochodzi. My dzisiaj jako rodzice, jako starsi w zboże, chcemy zachęcić młodych, aby oni w bojaźni Boże tak jak Salomon, też później służyli Panu i żeby przejęli to wszystko, co Bóg nam dał, co w słabości mogliśmy nieść i co w słabości możemy wam przekazać. Jeszcze jedna historia mi się przypomina właściwie, powinienem bo wcześniej może ją powiedzieć o pewnym pasterzu, bo chciałbym zwrócić uwagę właśnie na to, Zwracaliśmy uwagę na to, że Dawid został, jako był pasterzem i został wyniesiony na króla. I on się tego nigdy nie wstydził, że był tym pasterzem i mówiliśmy też o psalmie, który on napisał, piękny psalm i zresztą pojawia się ten wątek pasterza w całej Biblii. To jest piękny wątek, który pasie owce prowadzi. Ale pasterze generalnie rzecz biorąc to nie mieli zbytniego poważania wśród ludzi. Właściwie pasterzami to byli najprości ludzie, można powiedzieć. Może tacy w dzisiejszym czasie nieuczeni, albo tacy, którzy nic innego nie potrafią robić. Takie historie, żeśmy też czytali o biednych ludziach, porzuconych, może chłopcach. Nie wiem, czy aby ta historia... Taka książeczka jest opisana o tym po, Bez Boga na świecie. Bez Boga na świecie. Właśnie on chyba też był takim nikim prawie i dlatego mógł tylko paść te owce. Ale był właśnie kiedyś taki człowiek, który był pasterzem i on został powołany do wojska. I kiedy jechał do tego wojska to spotkał też innego człowieka, który też do tego wojska jechał i tak zaczęli rozmawiać między sobą. I ten się go pytał, kim ty jesteś? Co ty robiłeś w tym e, w przeszłości? A on mówi, byłem pasterzem. A ten się uśmiechnął pod nosem i powiedział, wiesz co, nawet się nie chwal, że byłeś pasterzem, bo wszyscy będą mówić do ciebie, jesteś głupi jak swoje owce. To tak y, podobno chyba o pasterzach się mówiło, że pasterz to był taki prosty, y, nieuczony człowiek i, i mówiono o nich, że to głupi człowiek, taki jak owce. A ten człowiek był wierzącym, ten pasterz. I kiedy on usłyszał to słowo, teraz się zastanawia w swoim sercu co teraz mam zrobić kiedy przyjdę do tego wojska, przyjadę i zaczynam, będą się pytać kim jestem to co mam teraz powiedzieć i w jego sercu rozpoczęła się walka on zaczął teraz mówić z jednej strony bał się wstydu bał się może jakiegoś że będzie pośmiewiskiem ale z drugiej strony jako wierzący mówił myślał o tym, że musi przecież powiedzieć prawdę i walczył w swoim sercu i walczył i jechali dość długo do tego miejsca, może kilkanaście godzin to trwało i potem w końcu stanęli wszyscy w szeregu, zostali skoszarowani apel jakiś tam się odbył czy zbiórka i segregowano tych żołnierzy, tak to chyba się odbywa albo odbywało że każdą tą nie wiem, kompanię, czy jak się to tam nazywa tak mniej więcej komponowano żeby w tej każdej kompanii był ktoś, który z jakiegoś tam zawodu, żeby ta dana grupa żołnierzy mogła powiedzmy jakoś sobie razem pomagać i była taka zorganizowana zawody, żeby ci żołnierze mieli różne zawody no i pytano się właśnie każdego jaki ma zawód i kiedy przyszła kolej na tego bieżącego człowieka to on nie wiedział co odpowiedzieć na początku jeszcze walczył, jeszcze w jego sercu odbywała się walka ale w końcu powiedział ja byłem pasterzem powiedział prawdę i kiedy wypowiedział te słowa to w jego sercu zapanował niesamowity pokój i radość, że nie skłamał i powiedział to co było i wtedy ten dowódca powiedział pan był pasterzem to niech się pan zgłosi do pewnego miejsca tam i tam i on tam poszedł i kiedy przyszedł na to miejsce i służył tam, na tym miejscu, w takim sensie był odstawiony na bok, to zauważył, że ten człowiek zaczyna mu okazywać pewne przywileje. Powodziło się mu lepiej niż innym. Miał lepsze łóżko do spania, miał lepsze przykrycie do spania, miał lepsze jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Potem w końcu był yy, chyba jakimś tam pisarzem. Coraz lepiej się mu powodziło i też awansował w wojsku, w tej zasadniczej służbie wojskowej kiedy wilał się koniec tej służby to zorganizowano dowód ten dowódca i jeszcze tam ci wyżsi rangą żołnierze zorganizowali takie spotkanie I na tym spotkaniu też pojawiła się żona tego dowódcy i y, padło takie pytanie czy hasło i jutro chyba będziemy mieli złą pogodę a ten pasterz, nasz żołnierz jako pasterz nauczył się rozpoznawać y, prognozować pogodę, bo to cały czas na dworze przebywał i tak się tego nauczył. I powiedział, że jutro będzie tak, a tak. A ta pani mówi, ta żona dowódcy mówi o, ty też umiesz y, przepowiadać pogodę? A on mówi, tak. Nauczyłem się tego, kiedy byłem pasterzem. A ta żona mówi o, to tak samo jak mój mąż. Mój mąż też był pasterzem. Zauważcie, że taki zbieg okoliczności. Pytanie? Prowadzenie Boże. To Bóg właśnie wypróbował tego człowieka. W taki prosty sposób. Nie zawahał się powiedzieć prawdy i Bóg zupełnie pokierował jego życiem inaczej. inaczej, niż on się bał. Właśnie Bóg kieruje tak naszym życiem, tak jak pokierował życiem Dawida, że go wyniósł z tego miejsca, gdzie On był na wysokie stanowisko królewskie, tak i nas, każdego, bez względu na to, kim jesteśmy. Słyszałem też i o, też jeden brat mi opowiadał, bo akurat nie czytałem tej historii, o braciach, którzy byli prostymi piekarzami, prostymi szewcami a oni, kiedy uwierzyli się, kiedy uwierzyli, nauczyli się języka hebrajskiego, greckiego i, i mogli studiować Słowo Boże i byli użyteczni dla Pana i to wszystko przekazał Dawid swojemu synowi. Kiedy przeczytamy teraz jedno miejsce z Księgi Królewskiej z rozdziału trzeciego, pierwsza królewska, rozdział trzeci. to czytamy o Salomonie. Tą historię prośby Salomona o mądrość wszyscy znamy. Wiemy, że Salomon nie prosił na początku swojego panowania o bogactwo i o sławę, ale o mądrość. I dlatego Bóg dał mu mądrość, ale też i bogactwo i sławę. Ale te słowa, które tutaj przeczytamy w 8 i 9 rozdziale dowodzą tego, że Salomon dokładnie nauczył się tego, co przekazywał mu Ojciec, co przekazał, przekazał mu Ojciec w Słowie Bożym. Ten, te wiersze kiedyś bardzo mocno dotknęły też mojego serca i nawet sobie kiedyś je wypisałem na kulpicie komputera. Nie znaczy to oczywiście, że Byłem w stanie zrealizować te słowa, ale pamiętam, że mocno przeżyłem to. właśnie co tu jest napisane. Salomon mówi, a twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. I teraz ten dziewiąty wiersz mi, ten dziewiąty wiersz mi chodzi. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić Twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem tuż potrafi sądzić ten Twój ogromny lud. Umiłowani, dzieło Boże jest przeogromne. To nam się tak tylko wydaje, że jesteśmy w małym zborku, w zborze i że to wszystko jest takie nic. Ale dzieło Boże jest ogromne. Jeżeli będziemy w ten sposób Pana prosić, daj mi, Panie, serce rozumne, nie po to, abym był męczejszy od innych, nie po to, abym mógł rządzić i porządek zaprowadzić z Bożą. Miłowani, porządek to można robić w swoim domu, ale prowadzić lud Boży, tak jak prowadzi się owce, do tego trzeba mieć serce rozumne. Rozróżniać między dobrem i złem, bo inaczej któż potrafi prowadzić ten Twój ogromny lud. Umiłowani wszystkie sytuacje, które przeżywamy w zborze, do wszystkich sytuacji potrzebujemy serca rozumnego, roztropnego, Chciałbym też może jeszcze jedną pochwałę Wam wystawić, jeśli pozwolicie. Myślę, że chciałbym też, żebyście pomyśleli, że jestem tutaj od wystawiania jakichś ocen Wam. Może też nie jestem na tyle sędziwy, ale jednak chciałbym wypowiedzieć tą, tę pochwałę. W zborze niekiedy wykonuje się karność. Jeśli karność się wykonuje, to jest to rzecz ważna, ale ważniejsza jest zakończyć tę karność. I wyście się tego nauczyli dobrze. Bo potrafiliście w pewnych przypadkach zakończyć czas karności. To jest niezmiernie istotne. Bo jeśli przedłużamy czas karności, to możemy zniszczyć tego, który jest tej karności poddany i karność w ogóle nie przyniesie Należy tego skutku. Sądzić lud Boży. To jest nie tylko karać lud Boży, to jest przynosić mu dobre rzeczy. Przede wszystkim prowadzić tak, aby nie trzeba było wykonywać przykrych rzeczy. Oczywiście nie chciałbym, żeby ktoś się poczuł pięty, jeśli przechodzi przez takie chwile. Myślę, że każda, każde karanie wydaje się błogosławione, kiedy ono się kończy. Wszyscy to przeżywaliśmy, kiedy rodzice nas karali. Pamiętam też i czas, kiedy ojciec mi sprawiał lanie kiedy wiedziałem, że to lanie muszę dostać. Kiedy dostałem to lanie, to byłem strasznie zawsze zbuntowany, zły i, i, i, i bałem się i, i, i musiałem przyjść do domu. Wiedziałem, że będzie kara i dostałem tą karę, ale później cieszyłem się, że się to zakończyło i przemyślałem wszystko. Cieszę się dzisiaj, że ojciec mnie karał. I myślę, że każdy, który przeżywa karność, już nie tylko mi chodzi o karność, którą wykonuje zgromadzenie, ale nawet ćwiczenie, które przeżywamy w życiu naszym, kiedy Bóg syła na nas y, doświadczenia, karania różnego rodzaju, to po tym czasie widzimy, że to jest błogosławione. Niekiedy musimy przechodzić przez całe życie i nieść coś, i być w jakiś sposób ćwiczeni, ale pamiętajmy, że w niebie będzie tym większa radość nad tym, kiedy to się wszystko skończy. I ta radość, która tutaj towarzyszyła tym właśnie przywódcom, naczelnikom, książętom, towarzyszyła również ludowi. Cały zbór izraelski się radował. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy zostali pobudzeni i wszystkich serca zostały pobudzone. I niech też nasze serca, wasze i moje będą pobudzone do tego, aby służyć Panu. Aby według tego, co Bóg nam dał dzieciom, młodzieńcom, starszym, ojcom, aby każdy w swoim wieku mógł widzieć swoje miejsce abyśmy jako starsi bo to jest myślę tutaj chyba najbardziej wyeksponowany wątek potrafili przekazać coś naszym młodym coś co będą oni, z czego oni będą mogli zrobić użytek, abyśmy też pamiętali, aby ich uczyć abyśmy nie wynosili ich ponad innych nasze, nasze dzieci, nasze wnuki przede wszystkim jeśli chodzi o sprawy duchowe bo to jest najbardziej niebezpieczna rzecz ale abyśmy starali się im przekazać słowo które zamieszka w ich sercach które później kiedyś zakiełkuje i będą oni mogli powiedzieć, och, jakie to były cudowne chwile u boku ojca mego, kiedy ojciec mówił mi to i tamto i ja to o, o tym dzisiaj wszystkim pamiętam i dzisiaj to chcę przynieść Panu. I z tego wszystkiego wzniosła się chwała. Boże, Ty, do Ciebie należy chwała. Twoim jest moc, Twoim jest majestat. Twoim jest wielkość. Wszystko od Ciebie zależy. Ty jesteś głową ponad wszystkim. Od, wszystko od Ciebie jesteśmy w stanie odebrać i tylko od Ciebie, ale też wszystko potem chcemy Tobie przynieść. O Boże nie dziękować. 102 Dziękujemy. O Boże, nasz i Ojcze, my Tobie dziękujemy za tą Twoją troskę, którą Ty masz o nas. Dziękujemy Tobie też i za tego brata, którego nam posłałeś, również i z tym słowem, które mówiło nam też i o tych relacjach między starszymi, a młodszymi. Również o, tej, o tym, aby mieć to ochotne serce Panie, żeby też i Ciebie się nie wstydzić, prosimy Ciebie o to, byśmy mieli też i te, tę odwagę, bo Ty nie dałeś nam ducha bojaźni, ale mocy. I tak prosimy Cię właśnie, żebyśmy mogli zawsze stanąć po Twojej stronie, bo Ty stanąłeś po naszej stronie, po stronie nas, grzeszników. Dla Ciebie to był daleko większy krok, ale Ty właśnie przyznałeś się do nas i my dzisiaj też chcemy, w tym grzesznym świecie, przyznawać się do Ciebie, bo Ty przecież umarłeś za nas, Panie Jezu. Prosimy Cię też i żebyś dał nam, tak jak dajesz to pragnienie, żeby czynić dobrze, Tobie się podobać, żebyś dał nam też i możliwość to wykonać, spełnić, te różne cele, ale abyśmy takie mieli. W naszym życiu, oprócz różnych spraw zawodowych czy własnych, żebyśmy mieli właśnie te sprawy Twoje, sprawy Twojego Królestwa, tego Zgromadzenia na sercu i też chcieli swoje, te talenty, które przecież mamy tylko od Ciebie, jak czytaliśmy, czy to, co mamy, kim jesteśmy, żebyśmy mogli i chcieli to dla Ciebie poświęcić. Tak wiemy, że... Ostatecznie jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami, że Ty jesteś tym wielkim Bogiem, który nas w tym swoim planie, dziele, zamiarze ujął. Dziękujemy Tobie za to. A teraz te wspólne chwile przy Twoim słowie prosimy Cię o Twoje dalsze hojne błogosławieństwo. Ty wiesz, że potrzebujemy jeszcze więcej łaski, a my też wiemy, że od Ciebie możemy ją otrzymać. Tobie się powierzamy na te dni, które są przed nami, też i na czas konferencji w Katowicach, abyś Ty, Panie, dał każdemu tę radość, radość Twojej obecności, aby każdy z nas tam pojechał z tym żywym pragnieniem właśnie zauważyć Twoją obecność, obecność Syna Bożego, żeby też to, co ludzkie, nie zajęło pierwszego miejsca, ale właśnie to, co Twoje. Chcemy Tobie składać to społeczne podziękowanie, wywyższenie Twego imienia. Tak, bo Ty uczyniłeś nasze życie wartościowym i dałeś nam cel. Za to Tobie dziękujemy. Amen. Amen. Amen. Uwagi na konferencji w Katowicach, których pierwszych braci będzie tam.